To są informacje Polskiego Radia 24. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Najtrudniejsza sytuacja będzie na zachodzie kraju. Nad Prawem i Sprawiedliwością widmo rozpadu. Jutro spotkanie Kaczyński-Morawiecki. Szpitale powiatowe przygotowują się do protestu. Powodem coraz trudniejsza sytuacja finansowa. Minęła 11. Radosław Siennicki. Zapraszam. Uwaga na burze! Alerty pierwszego i drugiego stopnia obowiązują w województwach Lubuskim, Dolnośląskim i części Wielkopolskiego, mówiła na naszej antenie rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.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 MSWiA zapewnia, że służby są w pełnej gotowości do podjęcia działań. Prezes PiS Jarosław Kaczyński ma się jutro spotkać z Mateuszem Morawieckim. Były premier, wbrew zaleceniom kierownictwa partii, powołał do życia stowarzyszenie. Uznano je za konkurencyjne wobec ugrupowania. Mateusz Morawiecki stwierdził, że wszystko, co miał do powiedzenia, zostało już powiedziane.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 protestu nie zamierza poprzeć Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega przed oszustami. Chodzi o ulotki, które kierowcy mogą znaleźć za wycieraczkami samochodów. Zawierają one kody QR oraz logo Krajowej Administracji Skarbowej i wzywają do zapłacenia mandatu, mówi Sebastian Osiński z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.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 Warszawski Tor Służewiec zaczyna nowy sezon wyścigowy. Pierwsza gonitwa już dziś. Konie wystartują na zielonej bieżni, mówi dyrektor toru Paweł Rabantek.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 Wesprzyj naszą misję www.karitas.pl, ukośnik hospicja. Ogłoszenie społeczne. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Dziś rocznica odejścia Jana Szakowty. Tak sobie poszedł poeta, który uczył nas pamiętać i pytać, gdzie mieszka miłość? Nie wiem, może w uśmiechu, czasem ją słychać, w śpiewie, a czasem w A co to jest miłość? Powiedz albo nic nie mów. Ja chcę cię mieć przy sobie i nie wiem czemu. To może taki apetyt na nowy dzień. Niedziela, 19 kwietnia. Ten dzień będzie trwał 14 godzin i 9 minut. Bardzo nam miło, że są państwo z nami i zostaną państwo z nami. No to proszę słuchać. Głębia Ostrości Witam Państwa bardzo serdecznie. To audycja Głębia Ostrości, audycja o fotografii. Ja w warszawskim studiu, a Maciej Plewiński. Witam Cię Maćku bardzo serdecznie. Dzień dobry. Maciej w Krakowie. E, łączymy się proszę Państwa, żeby opowiedzieć wszystkim nie tylko tym, którzy mają szansę w Krakowie, ale wszystkim z Państwa, którzy być może na najbliższy weekend wybierają się do Krakowa albo będą w ciągu najbliższych dni. Tam trwa wystawa we Włoskim Instytucie Kultury w Krakowie przy ulicy Grodzkiej. Także bardzo centralne miejsce. Wystawa Plewińskich Dwóch i ciebie Maćku jako jednego Plewińskiego mamy dzisiaj w studiu, żebyś nam opowiedział o wystawie podwójnej, podwójnej dlatego, że prace twojego taty i twoje, taka, jak przeczytałam gdzieś, wielopokoleniowa perspektywa spojrzenia na sztukę fotografii. Ja byłam na wernisarzu w Krakowie, proszę państwa, no i nie można było wcisnąć szpilki, ponieważ tak dużo osób zechciało tę wystawę odwiedzić, dwóch panów. Powiedz, czy to, że twoje prace wiszą w tej samej przestrzeni co praca ojca, to jest taka kontynuacja rodzinnej rozmowy, bo ty chyba urodziłeś się z aparatem fotograficznym w dłoniach. No prawie. To znaczy, jak ojciec odbył tę pierwszą wyprawę do Italii, to miałem dwa lata, to było jeszcze za wcześnie, ale już ten podwójny portret, który towarzyszy wystawie, jest na plakacie. Powstał chyba w 1961 roku, kiedy miałem 6 lat. I już wtedy interesowałem się tym urządzeniem, jakim jest aparat. I tato często mnie zabierał do pracowni Wacka Nowaka jego przyjaciela i też znakomitego fotografa, gdzie y, przypatrywałem się pracy w ciemni, oglądałem y, różne zagraniczne pisma, które Wacek zawsze jakoś sprowadzał i miał. Pełne fotografii. Y, pamiętam katalog wystawy y, Rodzina Ludzka. Tak to się chyba nazywało. The family of Men. Czy family mm -hmm. of Man, tak. I fascynowały mnie te zdjęcia, i do dziś mam je w oczach. I tak to się zaczęło. Potem było Liceum Plastyczne, studia grafiki na Akademii, i fotografowałem właściwie cały czas. Używałem tej fotografii w, w czasie studiów do różnych projektów, ale myślałem, że będę grafikiem bardziej niż fotografem. No ale jednak, jednak ta fotografia przeważyła. Także nawet te grafiki, które robiłem i, i zamierzam do nich powrócić ostatnio, to były heliograwiury, czyli y, oparte o fotografie trawione w miedzi obrazy to zresztą za sprawą Andrzeja Picza, mojego promotora, u którego robiłem dyplom i potem byłem asystentem. On, on mi zwrócił uwagę na tę technikę i prosił, żebym ją zgłębił już, już po studiach. Maćku, Wydział Grafiki Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, jak powiedziałeś, asystentura u profesora Andrzeja Picza specjalizującego się w technice heliograwiury, to spotkanie dzisiaj Głębi Ostrości chciałabym w dużej mierze poświęcić tobie. Dlatego, że Wojciech Plewiński bardzo, bardzo często gości, stosunkowo często gości na antenie Głębi Ostrości. Ostatnio spotkaliśmy się z okazji jego wystawy Ciała, która miała miejsce w Warszawie, w Galerii Jednostka. I rzeczywiście te prace, też ta słynna podróż do Włoch, którą twój tata odbył bodajże w 57 roku, zabiera nas z tej komunistycznej ówczesnej Polski do Włoch, Francji. Te kadry w dużej mierze są znane. Zapraszam państwa do ich obejrzenia, bo też te mniej znane, ja widziałam, że goście na twojej, waszej wystawie fotografowali namiętnie portrety, które Wojtek Plewiński robił znanym lub mniej znanym gwiazdom. Za każdym razem to małe dzieła sztuki. Ale ja mu chciała porozmawiać o tobie i twojej twórczości, bo ty właściwie nie szukałeś takich kadrów jak tata. Ten związek jest rzeczywiście E, ważny. Trudno go e, rozerwać. Ja sama podczas wernisarzu słyszałam, jak e, niektórzy mylili się i mówili do ciebie, słuchaj Wojtku. <laughs> Ale... Ja to mam od dziecka. Tak. <laughs> To, to po prostu ja myślę, że emocje też tutaj miały, miały wpływ, ale porozmawiajmy o twoich pracach. Wystawa mieści się w czterech pomieszczeniach w, w Włoskim Instytucie Kultury w Krakowie przy ulicy Grodzkiej. Jaki hmm. miałeś klucz do tego, żeby przybliżyć widzom twoje prace? Jak sobie myślałeś hmm. o tym, żeby je pokazać? Myślałem, że y, Wojciecha pokażemy w sposób taki bardzo uporządkowany. Te zdjęcia tam wiszą bardzo grzecznie w szeregu, z małymi bardzo wyjątkami w ostatniej sali. A y, swoje zdjęcia pomyślałem, że y, bardziej chaotycznie, a może nie chaotycznie, to tam jest porządek, ale rozprzestrzenie je na ścianie w sposób bardziej swobodny. No i myślę, że tę różnicę w sposobie powieszenia widać, kto jest autorem czego dzięki temu. To na bo pewno. Zdjęcia nie są podpisane imieniem, tylko są podpisy dotyczące miejsca i tytułu ewentualnie. Trochę się bawicie gdzie, z tą gdzie publicznością. Powstaną. Trochę się bawicie z publicznością. No tak, tak. To znaczy, wystawę wieszałem ja z Oktawianem Teligą, z Instytutu i tutaj muszę podziękować Instytutowi, a szczególnie jemu za to był jego pomysł, żeby nas pokazać wspólnie. I to jest tutaj się pierwsza z cyklu wystaw takich rodzinnych, bo, bo jest parę rodzin artystycznych, gdzie dwa pokolenia mogą coś pokazać. I poszliśmy na pierwszy ogień. To, to dobrze, tak. wiesz, wieszaliśmy to wspólnie z tym, że raczej to była moja koncepcja, co obok czego i, i, i w jaki sposób. Mm. Ale to była improwizacja, to nie było przemyślane wcześniej, rozrysowane. Tylko zwieźliśmy <śmiech> pewien nadmiar prac do Instytutu, ustawiali to pod ścianą na podłodze i, no i wtedy się zaczęło myślenie, jak to wszystko powiesić, no i w ciągu dwóch dni zawisło. My rozmawiając o, o, z twoim tatą o jego fotografii, mamy takie mm, powiedzmy, słowa, kalki, bo tu mamy okładki przy kroju, y, mamy y, też y, takie wakacyjne historie, wyjazdy. Jak ty byś scharakteryzował swoją y, fotografię? Mam wrażenie, że ty nie szukasz ludzi na swoich zdjęciach. To są duże, często no. plamy, no. światła przemieszane z kolorem, no. ściany, faktury. Czego ty szukasz w fotografii? Ja szukam, obserwuję świat i rzeczywistość i próbuję w kadrze skomentować, pokazać mój stosunek do tej rzeczywistości, ale z dystansem raczej. I, ale jest taka seria moich zdjęć, która wzięła nazwę od jednego kadru, który jest na tej wystawie. To się nazywa People are People. Taki dziwny napis był w Wilnie na murze. I, I nawet była taka wystawa moja w Suwałkach pod tym tytułem Ludzie są ludźmi, gdzie właśnie opowiadam o ludziach w sytuacjach przeważnie ulicznych. Ale tu na tej wystawie nie Pokazałem tylko dwa takie zdjęcia, czy trzy. A y, reszta jest w szufladzie. Bo, bo mi to nie pasowało. Było może zbyt podobne do ojca zdjęć. Y, zbyt bliskie, y, kontynuujące jego myślenie. A tu chciałem się trochę odróżnić, więc pokazałem takie y, zdjęcia y, pełne koloru. I, i jakiegoś zachwytu nad światem i kolorem, jak to się układa. Nawet Ale też będące komentarzem do rzeczywistości. Nawet jeśli te y, przestrzenie, które fotografujesz są puste, pozbawione ludzi, uchwycone z bliska, y, dają takie y, poczucie y, pewnego rodzaju malarskości. Przyglądamy się bliżej tym Momentom, przedmiotom, potrafisz na zdjęciu z burty, które pokazuje burtę łodzi, pokazać piękno przedmiotu. To taką, taką poezję przedmiotu, to, to nie jest częste w dzisiejszych czasach. Czy ludzie mówią ci, że twoje fotografie są takie właśnie nastrojowe, czy wprost przeciwnie, raczej pełne energii, jak to jest? Y -ha. Nie, nie za wiele ja właściwie rozmawiam z ludźmi o tym, co, co robię. Nie za często to pokazuję, ale... Y jak myślę o, o tych zdjęciach, one począwszy od takiego kadru y, z World Trade Center, z Nowego Jorku, z Manhattanu, y, kwadratowy kadr na końcu z, z ostatniej sali, y, to y, najnowsze zdjęcia tych właśnie burt y, starych kutrów, czy, czy ścian w Stoczni jachtowej w, w Irlandii, bardzo dziwnie pomalowanych, z których ja wybieram, jak kadry, które są moim wyborem, moim obrazem, ale ktoś te bohomazy popełnił nieświadomie, zupełnie susząc pędzle, czy próbując kolor na ścianie baraku. I Myślę, że to jest spójne od tych lat osiemdziesiątych po ostatnie zdjęcia, że to widzenie świata jest yy, kon, no, moje, moim widzeniem, więc, więc yy, wydaje się, że ta linia myślenia o, o kadrze i kompozycji jest widoczna. Taką mam nadzieję. Czytając twoje, twoją historię, co robiłeś w życiu, natknęłam się, to już jakiś czas temu, na informację, że asystowałeś Ryszardowi Chorowicowi w nowojorskim studiu fotograficznym. To były bardzo trudne lata w Polsce wtedy, bo to lata 1985-86. Czy nie chciałeś zostać w Nowym Jorku? Czy nie chciałeś tworzyć rzeczy podobnych chorowicowi? Czy nie miałeś w życiu takich momentów jako fotograf, że myślałeś zupełnie pójdę inną drogą? Bo z tego co mówisz, to było to bardzo przemyślane, ale tak się życie toczyło zgodnie z twoimi oczekiwaniami. Czy były jakieś wolty w tym artystycznych twoich projektach? Że myślałeś sobie okej, okay, pójdę inną drogą, albo zupełnie nie dla mnie. Ten pobyt u Chorowica to jedno, mm -hmm. ale heliograwiury, powspomniałeś przed chwilą, że byłaś asystentem na Wydziale Grafiki Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, to też było jakiś czas temu, a teraz wracasz do heliograwiury jako, jako techniki, więc pytam cię o tą twoją drogę artystyczną. Jak to wyglądało? Czy to jest tak po prostu linia ciągła, czy są jakieś takie zakręty, z których wracasz? Myślę, że to raczej jest slalom y i życie stawia te tyczki w sposób nie zawsze przewidziany. I, i, I trzeba jechać. Także y, epizod amerykański z Ryszardem Chorowicem był fascynujący i bardzo ciekawy i równie przypadkowy. Bo ja tam pojechałem po to, żeby zmienić rodzaj kanadyjskiej wizy na na jakąś pozwalającą nam na pracę. Moja matka mieszkała w Kanadzie wtedy i mm, dowiedzieliśmy się w konsulacie y, kanadyjskim w Nowym Jorku, gdzie złożyliśmy odpowiednie tam podania z żoną, że jesteśmy, jak to nam powiedziano, over -educated, czyli z, mamy za dobre wykształcenie, żeby podejmować się jakichś prostych prac i nam odmówiono tej wizy. a yy, No tak, paradoks. I yy, tak się też złożyło, że zadzwoniłem do, do Chorowica, którego znałem z wcześniejszych yy, pobytów w Stanach i, i z Krakowa, bo on tu bywał u nas że jestem i że można by się zobaczyć, a on mi to fajnie, fajnie, to przyjedź. Yy, jedziemy na wieś, to tam ktoś was zabierze, kto do nas dojeżdża. No i tak się stało. No i w trakcie tego yy, parodniowego pobytu on mi zaproponował asystenturę, bo właśnie pozbył się poprzednika i, i szukał kogoś. No i tak się to zaczęło. I trwało no, mniej więcej półtora roku. Potem z różnych powodów yy, rodzinnych i zdrowotnych yy, zdecydowaliśmy się jednak wrócić do Polski. No i potem przyszło nowe i, i zacząłem yy, pracować jako niezależny fotograf. Od, odszedłem z akademii. Jakoś ak kariera akademicka mnie nie pociągała. Twoje heliograwiury, bo o tym też wspominaliśmy oboje, to był początek twojego, twojej pracy artystycznej. Niektóre znajdują się w zbiorach Bibliotek Nacional w Paryżu. Teraz mówisz, że chcesz wrócić do heliograwiury. Dlaczego? Hmm. Dlatego, że... Hmm. Ja w heliografiurach zazwyczaj fotografia była takim pretekstem, ona się pojawiała, a ja potem dodawałem różnymi technikami czy rylcem, czy chwiejakiem, do mezzotinty, ruletką. Różne efekty, które były już czysto graficzne i powstawał obraz, który jest połączeniem fotografii i, i grafiki. I w tym kierunku bym chciał iść w tych nowych pomysłach, bo wiele jest teraz bardzo duża moda na fotografiurę na polimerze. To jest yy, troszeczkę inna technika, ale podobna do heliografiury, która jest na miedzi. I to jest czysta reprodukcja fotografii, tylko inną techniką graficzną. A mnie zawsze interesowało pójście gdzieś dalej, pójście w bok od fotografii z jej użyciem równocześnie. I te możliwości daje praca na metalu, na, na płycie miedzianej w tym wypadku dla tych z Państwa, Problem którzy... jest tylko z papierem pigmentowym, A, no właśnie przestał być produkowany. Mam jeszcze rolkę sprowadzoną parę lat temu ze Stanów Zjednoczonych, ale już zarzucono produkcję tego. Także... Podobno da się to samemu wyprodukować. No zobaczymy, jak to będzie. To, to trzymam kciuki za ciebie, ale to, co powiedziałeś, że jest taka moda na powrót do analogu, heliograwiury, technik szlachetnych. Czy to też jest taka próba odejścia od tych szybko generowanych obrazów, których jest tak wiele? Czy to jest też taki moment, kiedy już mamy przesyt, ty masz przesyt i chcesz wrócić do czegoś, co wykonujesz własnymi rękoma? No zdecydowanie tak, tak, ale równocześnie zachwyca mnie cyfrowa fotografia i te wszystkie kolorowe y, prace takie abstrakcyjne na tej wystawie. Y no, są y, świetnym przykładem cyfrowej fotografii, koloru, y, łatwości z jaką... i to, to, y, y wierności z kolei kolorystycznej, której na slajdach czy negatywach nie dałoby się uzyskać. Także y, sięgam po narzędzia stosownie do tego, co, co chcę uzyskać. I y, y, bardzo dużo robię zdjęć na filmach, bo też tak podchodząc do tego bardziej filozoficznie to film jest materialnym dowodem na istnienie świata, czy tego widzianego przez obiektyw wydarzenia. A, a fotografia cyfrowa jest tylko informacją. Jest niematerialna. Bardzo łatwo ją zmanipulować, a y, negatyw jest świadkiem historii. I, ci... I to jest poważna różnica dla mnie. Tak. E, I ci świadkowie historii e, wiszą do obejrzenia we Włoskim Instytucie Kultury w Krakowie. Zapraszamy Państwa na grodzką 49 plewińskich dwóch na plakacie Sześcioletni Maciej nasz dzisiejszy gość uśmiecha się bardzo, bardzo szeroko obok tata, który też robi miny. Więc we dwóch robicie miny, miny, które zapraszają na wystawę fotografii w Krakowie. Należy się spieszyć, bo to tylko, proszę państwa, do 30 kwietnia. Bardzo, bardzo krótki czas. Żałuję, chyba, że są szanse na przedłużenie, ale tego nie, nie, nie, nie. wiem. Nie, już wszystko jest tam ustalone niestety. Jeszcze tylko krótko. Krótko powiem, bo szereg osób tam przyszło w piątek koło 16 i pocałowało klamkę, bo w piątek do 16, a w pozostałe dni robocze do 19 od 10 rano. To zapraszamy, dziękuję za tę ratę. Zdaje się jeszcze ostatnie zdanie, że będzie można dostać jakiś katalog. Przygotowujecie katalogi tej wystawy? Tak, to jest niespodzianka. Pan dyrektor Instytutu zdecydował, że trzeba, żeby został po tej wystawie ślad materialny i zaproponował wydrukowanie katalogu. Nad którym teraz intensywnie będziemy pracować z Oktawianem. Bardzo dziękuję. Czekamy na katalog. Wystawa do 30 kwietnia, plewińskich dwóch. To była głębia ostrości, a Państwa i moim gościem był Maciej Plewiński. Bardzo Ci dziękuję, Maćku, za to spotkanie i wizytę w krakowskim ja studio. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję.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 O reklamie Dotychczas nie pisałam pamiętnika, dlatego nie bardzo wiem, od czego zacząć. Pewnie najprościej będzie tak, no tak. Mam 10 lat i problem rozmiarów kuli ziemskiej. Jeśli nie uporam się z nim w ciągu tygodnia, to wyjdę na największą sierotę w klasie. Ale po kolei. No właśnie, po kolei. Gość Polskiego Radia 24. Justyna Drzewicka, e, autorka książki. Gracja, gracja koziołek. Mam przechlapane. Ech, dlaczego pani napisała o gracji i jej e, rozmyślaniach? Dzień dobry. Dzień dobry, Kłaniamy ehm... się nisk. Bardzo mi miło. Dlaczego? Ponieważ... Y miałam bardzo wielką ochotę napisać książkę, która od pierwszej do ostatniej strony będzie śmieszna. I zależało mi na rezolutnej, energicznej bohaterce, która ma wielki talent do pakowania się w kłopoty. W związku z tym... Bo ma przechlapane. I się, ma przechlapane. Jak się pakuje w te kłopoty. Tak, ma nie bez powodu przechlapane. I w związku z tym każda z jej kolejnych y, przygód powoduje, że ta lawina y, kłopotów i nieporozumień robi się coraz większa. I z tego, y, z tego przede wszystkim wynika humor w tej, y, w tej książce. Kim jest Gracja Koriołek? To trochę y, pani tam w tym wszystkim? <grym> Myślę, że odrobinkę tak. To, y, to jest takie, ta książka jest takim y, bardzo dla mnie fajnym i ciepłym wspomnieniem mojego dzieciństwa. Gracja jest dziesięciolatką, która żyje na, wraz z rodzicami na farmie agroturystycznej. Rodzice hodują kuski i y, mieszka w malutkiej miejscowości, gdzie wszyscy się znają. I problem Gracji polega na tym, że w ciągu siedmiu dni musi napisać wypracowanie na temat swojego hobby, a jest przekonana, że takiego hobby nie posiada. A dlaczego zaczyna się to we wtorek, a nie w poniedziałek, a nie w niedzielę? Bo to wtorek, dzień zero. Czyli jak dowiedziałam się, że czegoś w życiu nie załapałam, czy złapałam, a nieszczęścia chodzą parami. Więc człowiek czasami, no właśnie, znowu ma przechlapane. Ma przechlapane, tak. Zaczyna się we wtorek... ta dziewczynka w wieku mhm. dziesięciu lat, no to wszystko przed nią. Są przechlapane. <laughs> no tak, ale jak pewnie z naszej perspektywy osoby dorosłej, Rzeczywiście wydaje nam się, że te problemy są do rozwiązania raz, dwa. Natomiast z perspektywy dziesięciolatki pewnie nie. I mm, sposób podejścia gracji do, do tych problemów no, pokazuje, że w świecie dzieci wiele rzeczy wydaje się znacznie większych i poważniejszych niż, y, niż my, rodzice temu, y, jakby, niż mi, oceniamy to my. To też taka może wskazówka, że Warto spojrzeć na y, dziecięcy świat właśnie z perspektywy dziecka, nie tylko A osoby dorosłej. A wiedzę pani ma? A stąd, że moje dzieci y, wciągały mnie w swoje, w swoje problemy i zawsze rzeczywiście one były wielkości kuli ziemskiej. Jakoś pomagałam im je rozwiązywać. Ale też staram się czytać dużo książek na temat dzieci rozwoju, bo... Mam wrażenie, że ciężko by mi było pisać dla dzieci, nie wiedząc, z czym one się mierzą. A dzieci, pani dzieci e, mówią, mamo, e, kim jest naprawdę gracja koziołek? <śmiech> <Myślę, śmiech> I, I dlaczego ma takie buty? I dlaczego ma taką... E, e, e, Bluzka, dlaczego ma takie spodnie, a dlaczego ma takie włosy, takie kucyki? Tak, gracja, moje dzieci wiedzą, że gracja koziołek to troszkę ja. Yy, gracja yy, kocha glany i spodnie bojówki, i jest bardzo odważna w swoich yy, wyborach modowych i stylizacyjnych ponieważ kiedyś chce być twardzielką i uważa, że to jest styl, który do twardzielki pasuje najbardziej. I te bojówki, tak, no. i te buty, tak. tak? A taka ciekawostka, największa szkoła na świecie znajduje się w Indiach, uczy się tam ponad 47 tysięcy uczniów i pracuje prawie 4 tysiące nauczycieli. To niemal tyle osób, ile mieszka w piekarach śląskich. Dlaczego piekary śląskie? Bo... Dlaczego taka ciekawostka? To jest jeden z talentów gracji, to znaczy ona, ona ma wielką zdolność zapamiętywania tego, co przeczyta, a ciekawostki bardzo lubi. I jeśli chodzi o samą warstwę książki, to te ciekawostki są jeszcze jednym z elementów, z których można uzyskać element humoru. Ponieważ do tych ciekawostek zawsze są jakieś komentarze gracji która na swój sposób puentuje te, te... I to, jakie bardzo ważne komentarze. Zrozumiałam. To wina moich rodziców. Za dużo ode mnie wymagają. Jestem taka objuczona obowiązkami, jak wielbłąd. I muszę chodzić do szkoły. Raz. Zgadzam się. Odpowiada pani swoim dzieciom? Dlaczego muszą chodzić do szkoły? No moje dzieci są już dorosłe, więc ten, ten problem mamy z głowy. Natomiast zdarzały się takie pytania, dlaczego muszę chodzić do szkoły. A odrobić lekcje? Też się zdarzały. <grym> Dbać o ruch, mhm. zamiast e, przesiadywać tak sobie na kanapie e, właśnie z nosem w telefonie. Mhm. Lepsze są obrazki, czy lepsze są czytania książek? No ja jako zapalnia, zapalona czytelniczka i wielka fanka książek zawsze jestem za słowem pisanym. Myślę, że ono bardzo nas rozwija. Ono, nas, ono budzi w nas potrzebę, poznawania świata poprzez książki i ułatwia nam życie po prostu. To, że lubimy czytać, powoduje, że jako dzieci powoduje, że jako dorośli również będziemy y, mogli czerpać z tego niewyobrażalnie dużego księgozbioru światowego. No to dobrze, no to kolejne takie z dekalogu gracji. Sprzątać w swoim pokoju. Nikt nie lubi. <śmiech> A pani mówi, musisz posprzątać. A ja mówię, wiesz co, wiesz, że ci się, wiem, że ci się w tej chwili nie chce, ale może spróbujesz za godzinkę i wtedy pójdzie ci szybciej. Wynosić śmieci? Nakrywać do stołu przed kolacją? No, udręka dzieciństwa. Mhm. A może nie trzeba po prostu? <laughs> Wkładać brudne ubrania do kosza, na pranie, zamiast rzucać je na podłogę? Mhm. Też były takie problemy? Były. Myć zęby mhm. dwa razy dziennie, po dwie minuty? Oj tak. O to, be, to było coś, na co... przestrzeń dwie minuty. <grystanie> Prawda? No właśnie. To jest coś, czego, na co nigdy nie ma czasu. E, no i najważniejsze e, oraz najbardziej pracochłonne. E, przepraszam, ale pani tak napisała. Robić zdjęcia kozom. Tak. O co chodzi? <grystanie> e, chodzi o to, że rodzice y, Gracji y, hodują kuski. I ponieważ w dzisiejszych czasach Trzeba mieć media społecznościowe, żeby między innymi prowadzić biznes. I na tych mediach społecznościowych... Oj, biznes dla dzieci. No nie dla dzieci, ale rodzice prowadzą biznes. To jak, jak się z tym po, tam pogodzić? Gracja Jestem pomaga... zajęty, no to, no to weź ten telefon i sobie tam sprawdź. Co tam. Gracja pomaga rodzinie w taki sposób, że robi kuskom zdjęcia. Natomiast y, całą obsługą y, social mediów zajmuje się mama. I dlatego jest to jeden z jej obowiązków. I co mama powie, to jest rozkaz? Czy to jest y, pouczenie? Czy to jest prośba? No właśnie starałam się, tutaj mam nadzieję, że mi się to udało, y, stworzyć rodzinę bardzo wspierającą. Taką, w której y, to nie są rozkazy, to nie są polecenia, y, to są y, to są jakby decyzje, które wynikają z, z fajnych rozmów między dzieckiem a rodzicami, gdzie oni wyjaśniają swój punkt widzenia. I dziecko ma szansę zrozumieć, dlaczego rodzice proszą ją o coś. No to jeszcze jedna ciekawostka od Justeny Drzebickiej, od Gracji Koziołek. To jest taka ciekawostka a propos robienia zdjęć przed wynalezieniem fotografii, no to był rok 1822. Ludzie nie wiedzieli, jak wyglądają z zamkniętymi oczami, bo gdy się je zamyka przed lustrem, to przecież nic nie widzieli. Oczywiście nie mieli też pojęcia, jak wyglądali jako malutkie dzieci. Nikt nie pamięta siebie jako bezzębnego. Siusiu Majtka, mhm. to jest taka ciekawostka od gracji. Tak było, tak bywa w pani rodzinie, że pani tłumaczy te wszystkie nie, to te są... ciekawostki? Nie, nie, to są ciekawostki wyłącznie gracji. Starałam czyli się... Czyli pani, no to... No może, no, no, no dobra. No, czyli moje, tak. Mnie, mnie interesują takie, takie dziwne ciekawostki. Wydaje mi się, że, y, że one wnoszą dużo humoru do, do życia, ponieważ y, dzięki temu można spojrzeć na rzeczy, które wydają nam się proste, oczywiste i takie bardzo znajome, jak na przykład fotografia bądź to, że kiedyś jej nie było, y, na coś niezwykłego, ponieważ to miało zadziwiające przełożenie na życie codzienne, czyli na przykład właśnie ludzie nie wiedzieli przed wynalezieniem fotografii, jak wyglądali jako dzieci. Ile już książek pani na, napisała dla dzieci? Mm, ta jest jedenasta i napisałam jeszcze jedną dla dorosłych. A trudno jest e, napisać? No pewnie trudno, jeszcze trudniej wydać, prawda? Mm, trudno Żeby jest... to trafiło i żeby taka gracja koziołek była taka jak Ania zielonego wzgórze albo pipi pończoszankę. Albo muminki. Albo albo, muminki. Tak, albo dzieci z bularby. Bardzo trudno. Dla dzieci w ogóle ciężko się pisze, dlatego że to jest szalenie wymagający odbiorca. Odbiorca, który, jakby to powiedzieć, nie daje, nie daje drugiej szansy książce. W odróżnieniu od dorosłych, którzy mają świadomość budowy książki i wiedzą, że na przykład pierwszy akt musi trwać ileś czasu, że jest to całe wprowadzenie w fabułę i tak dalej, i tak dalej, budowanie bohaterów. U dzieci tego nie ma. One zaczynają czytać i albo coś się wciągnie, albo uważają, że już nie. Ale to my musimy zacząć im czytać, prawda? Takich dziesięć tak. argumentów, dlaczego czytanie dzieciom jest ważne. Stymuluje rozwój mózgu? Tak. Zanim twój maluch nauczy się mówić, najpierw będzie się uczył Takiej rozumieć mowę, a więc tworzyć taki taki słownik bierny, ale słyszy, mm -hmm. prawda? Tak, Że tak. my mu czytamy, tak? Tak. To jest bardzo ważne, bardzo ważne na początku. Bardzo ważne. Bo to rozbudza ciekawość świata. Tak, zdecydowanie tak. No, Tego, co obok nas, to w ogóle Może świata, uczy to nas... za, za daleko, Z... ale. Myślę, że uczy nas po prostu tego, że można y, odbierać świat w inny sposób, czyli poprzez, y, poprzez literki, które nam się układają i te literki budują nam w głowie cały, y, cały świat, tak jak, tak jak pan wspomniał. Ale też y, to jest y, taka zadziwiająca prawidłowość, że y, ja widzę to i y, po sobie, widzę po, po y, swoich córkach, że to Y, co one pokochały w dzieciństwie, te, y, czyli czytanie książek, cały czas w nich jest. Nie, nie było nigdy takiego etapu, żeby, go, żeby porzuciły czytanie. Po prostu. Mimo tego, że jest dużo innych pokus w rodzaju y, właśnie filmów, w rodzaju mediów społecznościowych, w, generalnie w, w postaci ekranu. I im robimy się starsi i bardziej y, zaprawieni w bojach, jeśli chodzi o czytanie, po tym trudniejsze rzeczy sięgamy i nasz mózg cały czas pracuje. Tak długo, jak czytamy, nasz mózg jest aktywny. To jest... Czyli stymuluje rozwój mowy, usprawnia pamięć, tak. czytanie dzieciom e, właśnie takie rozumienie, e, to jest takie bierne, czyli rozumienie oraz czynne, czyli mowa. Taki słownik dziecka pomaga e, na przykład przez dyslekcji. Tak. W ogóle ma wspania... czytanie ma wspaniały wpływ na na, nasze, na nasz taki dobrostan psychiczny. To potrafi uspokajać, to potrafi dać no poczucie. To jeszcze rozwija wyobraźnię? I rozwija wyobraźnię, dokładnie. I buduje więź emocjonalną między mamą, tatą, tak, dzieckiem. Tak, a poza tym ja bierzę w to, i są na to przecież naukowe dowody, że poprzez zabawę uczymy się najszybciej. I Jeśli czytanie sprawia nam frajdę, to takich. Takich rzeczy jak, no nie wiem, empatia, czy, yy, czy stosunek do yy, innego człowieka, yy, wyczuwanie jego nastrojów i tak dalej, czy stosunek do zwierząt. Jesteśmy w stanie zbudować w sobie pewną postawę życiową poprzez to, czego doświadczyliśmy w książkach. No i ta e, gracja koziołek e, szuka bakcyla. To mhm. też jest bardzo ciekawe. Zapraszamy do czytania tej książki. Dla kogo by pani chciała napisać następną książkę? Dla dorosłych? Może mhm. jakaś powieść? <laughs> powieść dla dorosłych była. Yy, zresztą bardzo dobrze przyjęta. Ja świetnie się przy niej y, bawiłam, pisząc tę książkę. Natomiast y, wiem po tym doświadczeniu, że ja najlepiej jednak się czuję w literaturze dla dzieci. Gdzieś pewnie moje wewnętrzne dziecko skacze ze szczęścia, że pisze dla dzieciaków. To jest tak, że muszę dramatycznie szybko znaleźć hobby do pisania? <grym> w, tej chwili, w tej chwili nie muszę, ponieważ pracuję nad drugim tomem Gracji. Więc myślę, że na razie... Na razie Mam hobby i, yy, i nie muszę szukać kolejnego, bo gracja mi zapełnia, zapewnia mnóstwo, mnóstwo zabawy i radości. Ale, mm, ale gdzieś zastanawiam się nad tym, o, kto powinien być kolejnym bohaterem. Na pewno znowu dziewczynka, bo ja lubię pisać o dziewczynkach. Gracjo Koziołek, nie masz przeklapane. Tak według nas Justyna drzebicka, Nasz gość, autorka, pisarka. No to piszmy. I czytajmy. Dobrze. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, dobrej niedzieli. I wzajemnie. Dziękuję bardzo. Zdan dnia. No właśnie, a teraz e, taki serial dla dorosłych. E, nasz gości, Artur Dubil, Uniwersytet WSB Merito na Celowniku. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam radzy słuchaczy, witam panie redaktorze. Co się dzieje na Bliskim Wschodzie? Cały czas o to pytamy i tak nie za bardzo wiemy, bo z, ka z każdą godzinę, z godziną przychodzą nowe informacje, nowe wieści. A to zamknięta cieśnina Ormus, a to pokój, a to niepokój, a to straty, a to rakiety. Jak pan to wszystko sobie układa? Ja myślę Panie Redaktorze, że w ogóle na to wszystko trzeba spojrzeć jednak trochę większej skali, bo my się możemy tu i teraz zastanowić, jak te sytuacje, jak te scenariusze potoczą się obecnie. Ale z drugiej strony pamiętajmy, że Izrael raczej w najbliższych latach, ani Iran tak naprawdę, nie zmienią miejsca w swojej lokalizacji. I te problemy nawet rozwiązane teraz i najpewniej tylko na chwilę niestety. Nie zmienią całego głównego, wzajemnego problemu, bo ja tutaj się nie chcę opowiadać po którejkolwiek ze stron i te problemy będą w pewien sposób wracać. Więc dopóki tak naprawdę społeczność międzynarodowa, tak przynajmniej mi się wydaje, nie znajdzie pewnych rozwiązań, pewnych ram w ogóle do szerszej rozmowy, do szerszej dyskusji, na temat w ogóle i samego Izraela, ale de facto też i Iranu, bo my możemy mieć pretensje. A także Stany zjednoczone, prawda? Bo to było... Tak, właśnie do tego zmierzam, że pamiętajmy, że Iran wcześniej czy później zaczął być jeszcze większym zagrożeniem tak naprawdę niż jest teraz. Więc mówię, możemy krytykować w sposób, w jaki Stany Zjednoczone i przy współudziale, albo i na odwrót fakt o aktywności Izraela przy współudziale Stanów Zjednoczonych za to wszystko się zabrało i co robią i w jaki sposób przede wszystkim robią, ale pamiętajmy, że ten no, problem, nie, nie, nie bójmy się tego tak nazywać, no on by wracał i on wracać będzie, dlatego no, będzie, będzie z tym problem nie tylko tu i teraz i niestety musimy że nawet jeśli pewne rozwiązania się za chwilę znajdą gdzieś na stole, no to nie będą raczej tymi, tymi na stałe, do dopóki naprawdę no, znacznie szersze grono nie tylko z Bliskiego Wschodu do stołu, nad tym wszystkim się nie pochyli nie siądzie. A pieniądze, czyli cena baruki ropy naftowej, to tak najbliżej nas, prawda? Coś się zmieni w tej, nie wiem, blokadzie ciśnienia Ormus? Czy nie blokadzie? Kto pierwszy wyciągnie rękę może nikt nie Panie będzie. redaktorze, zwróćmy uwagę na to, że to tak, raz Stany mówią, że będą blokować, innym razem mówi to Iran, potem druga strona, że jednak odblokuje, e, zaczyna się, zaczynają się na arenie pojawiać w ogóle Chiny, bo najnowsze doniesienia dotyczące co prawda uranu, no ale jakby nie patrzeć, to jednak też pewnej formy paliwa e, mówią właśnie o pojawieniu się tego gracza, no bo Iran nie chce tego oddać Stanom Zjednoczonym i myślę, że to, jak się to mówi wspólnie w porozumieniu, no te Chiny mówiąc dość kolokwialnie, wyskoczyły, ale tak naprawdę to też nie powinno być dla nas wszystkich gdzieś z zaskoczeniem. No, konstrukcja obecna świata niestety powoduje i powodować pewnie będzie, że no wszelkiej masi najróżniejsze zakłócenia, również związane właśnie z paliwami, będą się odbijać na nas wszystkich, niezależnie od tego, w którym miejscu mieszkamy albo w którym miejscu jest konflikt. Wspomnijmy sobie, Historie chociażby związane i z półprzewodnikami, i chipami, i tak dalej. I się okazuje, że jedno miejsce na świecie tak naprawdę w pewien sposób paraliżuje, czy sytuacja w danym miejscu paraliżuje prawie, że cały świat. Może to też jest dla nas nauczka, aby jednak pojęcie dywersyfikacji i dzielenia nie tylko dostaw, ale i produkcji yy, zyskało na znaczeniu, żebyśmy po prostu wszyscy pod tym względem byli bezpieczniejsi, żeby nie patrzyli na to tylko politycy, ale też pod kątem potrzeb społecznych i funkcjonowania. Tak? No, o, tym, o tym niestety chyba się też zapomina, zwłaszcza kiedy... Za politykę bierze się ktoś, kto patrzy na nią biznesowo. Kamala Harris e, była kandydatka na m, prezydenta, m, prezydenta prezydenta Stanów Zjednoczonych. Napisała tak, e, Netanyahu wciągnął Trumpa w wojnę, e, której nie chcą Amerykanie. Chcą Amerykanie tej wojny, czy nie chcą Amerykanie tej wojny? Ja myślę, że gdzieś na świecie wróciliśmy już do tego momentu, że większość ludzi rozumie, że wojna to jest zło. Ja jestem byłym żołnierzem i oczywiście do tej sztuki, do sztuki wojennej byłem przygotowany i praktycznie i teoretycznie też, również potem już w świecie nauki. Ale czym dłużej w tym wszystkim, w tym bezpieczeństwie, w tej polityce, bezpieczeństwa strategii, bezpieczeństwa, czym dłużej w tym siedzę, tym jestem coraz większym przeciwnikiem tak naprawdę wojny. Ja wiem, że to jest obraz jakiś idealistyczny i że nie da się tego do końca gdzieś tam zrobić, ale zrozummy, że to jest najgorsze, co człowiek mógł wymyśleć i mimo wszystko powinniśmy robić wszystko, aby ja nie wierzę w świat, w którym oczywiście to narzędzie nie będzie używane, ale nie wierzę, że to się może zrealizować. Tak Chciałbym, aby tak było, ale, ale nie wierzę, że to się zrealizuje. Ale to zawsze też jest atrybut tak naprawdę tych słabszych, którzy nie potrafią w inne sposoby no, dojść do pewnego porozumienia. Może kiedyś ta dyplomacja będzie ważniejsza i nie będzie tylko, no to ja ci pokażę, bo ja jestem silniejszy, ale... Bo no, jestem no, najsilniejszy na świecie, może tak. Mamy do czynienia z najbardziej skorumpowaną, bezwzględną i niekompetentną administracją prezydencką w historii Stanów Zjednoczonych. To znowu Kamala Harris. E... Po co to robi Donald Trump? No, tak jak wspomniałem wcześniej, mi się wydaje, że wszystkie jego takie jakby mankamenty, które rozpatrujemy, bo mówię, intencje mogą być dobre, ale wiadomo, gdzie i co jest uruchowane tymi intencjami, to mówiąc już całkowicie poważnie, no on chyba patrzy trochę bardziej na tą politykę biznesową. Myśmy kiedyś może gdzieś pozyskali jakąś taką nadzieję, że polityka może będzie lepsza, jeżeli właśnie... Tak, jest, bo już organizowali, już zapomnieliśmy, fajną. prawda? E, znaczy bo... mi bardziej chodzi o to, że ktoś, kto ma pieniądze i tych pieniędzy więcej nie potrzebuje, to może on będzie lepszym politykiem. Okazuje się, że pieniądz to nie to samo co władza, a władza to nie to samo co pieniądz i widocznie ta władza też uzależnia, ale gdzieś ta podbudowa biznesowa zostaje. No, no zwróćcie państwo uwagę, to, to, to nie tylko do pana redaktora teraz mówię, ale zwróćcie państwo uwagę, że czy to była kwestia Bliskiego Wschodu, Rady Pokoju, teraz Iranu, czy innych miejsc to jeszcze była Kanada, Grenlandia, no to może... No, i ciągle to... się gdzieś mówi o, o pieniążkach, o biznesach. Tak? Ja rozumiem, no, chce się rozszerzać swoje strefy wpływów, strefy pewnych uzależnień. Nie bójmy się też powiedzieć, bo to wszyscy najwięksi robią. To nie jest tylko domena no, Stanów Zjednoczonych. Czasem takie rzeczy też trzeba w pewien sposób robić, żeby ograniczyć ewentualne możliwości przeciwników, tak? I no, to są sposoby realizacji realizacji tych polityk. To, to, tą, tą świadomość też musimy mieć, ale no, popatrzmy, że chyba, chyba to cele biznesowe mają określony za wysoki priorytet i zapomina się o tych ideach narodu, państwa i przede wszystkim bezpieczeństwa narodowego. Które, no klasycy również nasi narodowi mówili, że pewne rzeczy nie są dane na, na zawsze i należy e, o to dbać, bo utracenie tego zawsze jest e, tragedią. Jak pokazuje nasza narodowa historia, potrafiliśmy po długim okresie się z tego podnieść, ale myślę, że nikt nie chciałby czegoś takiego przechodzić. Ale te rany zostają i w jednym narodzie i w drugim. E, czy będzie koniec tej wojny, wojny na Bliskim Wschodzie? No to tu jeszcze czas pokaże. Bardzo dziękujemy za komentarz, dziękujemy. Dziękuję za... serdecznie. Dobrej niedzieli. Życzę Artur Zdajemnie. Dubiel, Uniwersytet WSB Merito na celownik. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.